Rozdział piąty Ze względu na swe przymierze z Bogiem poddani króla Beniamina nazwani synami i córkami Chrystusa. Wzięcie na siebie imienia Chrystusa. Król Beniamin zachęca swych poddanych, aby byli wytrwali i niezachwiani, czyniąc zawsze wiele dobra. I stało się, że gdy król Beniamin powiedział to swemu ludowi, posłał do nich, aby dowiedzieć się, czy uwierzyli w to, co powiedział i wszyscy oni mówili to samo. Wierzymy we wszystko, co nam powiedziałeś i wiemy, że jest to na pewno prawdą, gdyż Duch Pana Wszechmogącego uczynił w naszych sercach wielką przemianę, że nie mamy więcej pragnienia czynienia zła, lecz pragnienie czynienia zawsze dobra. I my także, poprzez nieskończoną dobroć Boga i objawienia Jego Ducha, mamy wizję tego, co ma nastąpić. jeśli byłoby to wskazane, moglibyśmy prorokować o wszystkim. To wiara we wszystko, co nam powiedział nasz Król, doprowadziła nas do tego wielkiego poznania, poprzez które doświadczamy tak wielkiej radości. I chcemy przystąpić do przymierza z naszym Bogiem, zobowiązując się do czynienia Jego woli i do posłuszeństwa Jego przykazaniom we wszystkim do końca naszego życia, abyśmy nie sprowadzili na siebie niekończącej się męki, o której mówił anioł, abyśmy nie musieli pić z kielicha gniewu Boga. I były to słowa, które król Beniamin pragnął, aby wyrzekli, dlatego powiedział im – Powiedzieliście to, czego pragnąłem – i przymierze, które zawarliście jest sprawiedliwym przymierzem a teraz ze względu na przymierze które zawarliście będziecie nazwani dziećmi Chrystusa Jego synami i Jego córkami albowiem tego dnia zrodził On was duchowo oto mówicie, że serca wasze uległy przemianie poprzez wiarę w Jego imię zrodziliście się więc z Niego i staliście się Jego synami i Jego córkami pod Jego przewodnictwem stajecie się wolni I nie ma innego przewodnictwa, poprzez które moglibyście stać się wolni Nie jest dane żadne inne imię, poprzez które następuje zbawienie Pragnę więc, abyście wzięli na siebie imię Chrystusa Wszyscy, którzy przystąpiliście do przymierza z Bogiem Że będziecie Mu posłuszni do końca swego życia i stanie się, że ktokolwiek to czyni, znajdzie się po prawicy Boga, gdyż będzie znał imię, którym będzie przywołany, a będzie przywołany na imię Chrystusa. I stanie się, że ktokolwiek nie weźmie na siebie imienia Chrystusa, będzie zwany innym imieniem, znajdzie się więc po lewicy Boga. Przypomnijcie sobie, że jest to imię, o którym powiedziałem, że je wam dam i że nigdy nie będzie ono wymazane, jeśli nie popadniecie w grzech. Bądźcie więc ostrożni, abyście nie grzeszyli, aby imię to nie zostało wymazane z waszych serc. Pragnę, byście to pamiętali, aby to imię pozostało na zawsze wyryte w waszych sercach, abyście nie znaleźli się po lewicy Boga, lecz usłyszeli i poznali głos, który was przywoła, a także imię, którym będziecie przywołani. Albowiem, jak może ktoś poznać swego Pana, któremu nie służył, który jest mu obcy i dalekim myślom i zamiarom jego serca? Czy ktoś bierze osła należącego do jego sąsiada i dba o niego? Mówię wam nie. Nie pozwoli on nawet, aby pasł się pośród jego stada, lecz wypędzi go i przepędzi precz. Mówię wam, że tak będzie z wami, jeśli nie będziecie znali imienia, którym was przywoła. Pragnę więc, abyście pozostali wytrwali i niezachwiani, czyniąc zawsze wiele dobra, aby Chrystus, Pan Bóg Wszechmogący, mógł zapieczętować was jako swoich, Abyście mogli być wzięci do nieba i dostąpić wiecznego zbawienia i życia wiecznego poprzez mądrość, moc, sprawiedliwość i miłosierdzie tego, który stworzył wszystko w niebie i na ziemi, który jest Bogiem ponad wszystkim. Amen.